19. Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Monika Zając. Zapraszam na przegląd głosów dnia. Pogłosy. Aktywni i nieobecni kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze. Prezentacja raportu o tym tytule otworzyła tegoroczne Forum Narodowego Obserwatorium Kultury. O wnioskach płynących z badań mówili dziś w poranku dwójki dr. habilitowany Mikołaj Lewicki oraz profesor Marek Krajewski. Najpierw pytaliśmy o czynności, które poprzedniego dnia wykonywali nasi badani, a następnie.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 do aktywności kulturowej też zaliczamy y, takie aktywności jak słuchanie podcastów, które mogą być na temat y, wcale nie związany z kulturą,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 Gdzieś yy, przecina dwa porządki. Stąd to rozszerzone, to kontekstowe pojęcie uczestnictwa w kulturze pozwala jakby pokazać w gruncie rzeczy równoczesność bardzo wielu czynności, które ludzie wykonują. Bardzo rzadko, jak pokazały pokazało nasze badania, 20% czynności codziennych związanych z uczestnictwem w kulturze jest wykonywanych ekskluzywnie. Czyli tylko na tym się skupiamy. Żyjemy w świecie równoczesności i to bardzo dobrze pokazały te badania. Raport Aktywni i Nieobecni kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury. Retrospektywnej wystawie prac Eliota Erwita, legendarnego amerykańskiego fotografa, poświęcony był dzisiejszy kwadrans bez muzyki. Ekspozycja wpisuje się w obchody 20-lecia Warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Jej współkuratorka Katarzyna Puchalska wskazała na wyjątkowo silnie reprezentowaną w twórczości Erwita obecność psów. Pierwsze zdjęcie z 1946 roku. I jak on sam mówi, że to było jakieś przypadkowe, tak? Później przeglądając swoje stykówki, zauważył, że tych psów jest naprawdę sporo i one są ciekawym komentarzem. Nie tylko opowiadają o samych psach, ale też bardziej o ich właścicielach. Mamy tu sesję z modową butów. Myślę, że chyba zdjęcie, które jest zdjęciem nie ale plakatowym naszej wystawy. To jest zdjęcie z tej, z tej sesji robionej dla New York Timesa w 50, bodajże drugim roku, czyli jeszcze zanim w, dołączył do agencji Magnum, bo to było w 1953 na zaproszenie innego wybitnego fotografa, Roberta Kapy tam dołączył. No i jest to tak, no mamy piękne sandałki z ślicznym pieskiem, ale też takie myślę ikoniczne zdjęcia, które kojarzą na pewno, wszyscy państwa nie kojarzą autora, tak, że są kozaczki obok łapki psa i obok piękny maleńki ratlerek chyba w kapelusiku, także Także tak, tak. te psy są niesamowite i, i są dużym komentarzem. Co jest ciekawe w tej wystawie, którą, ja podkreślam, przygotowywałam wspólnie z Batą Łyżwą Soku, jest to, że prawie wszystkie zdjęcia czarno-białe, które są na tej wystawie, są wybrane przez samego Eliota Ruita. Wystawę fotografii Eliota Ruita można zwiedzać w Galerii Domu Spotkań z Historią w Warszawie do 20 września. O sukcesie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mówił dziś w wybieram dwójkę rektor uczelni profesor Tomasz Stral. Chodzi o zajęcie 23 miejsca w rankingu najlepszych uczelni artystycznych na świecie QS World University Ranking. Wyprzedziliśmy takie uznane marki, uczelni jak King College London, Hochschule für Musik und Theater, Felix Mendelssohn w Lipsku, Hochschule für Musik w Hamburgu, Hochschule für w Monachium, w Kolonii. W Pradze, w Bostonie, w Centralne Konserwatorium, w Pekinie czy Uniwersytet w Nowym Jorku. Więc ja myślę, że to jest no, niezwykle dla nas informacja cenna. Jesteśmy dumni z tego, że jakość kształcenia, proces dydaktyczny, potencjał naukowy i wydarzenia artystyczne dały w efekcie tak doskonały wynik. Jest to sukces całej naszej wspólnoty akademickiej z roku na rok. Mamy coraz więcej zdających kandydatów na studia, i to jest to, co chciałbym teraz powiedzieć, bo to jest ważne, że pomimo kroczącego już w Polsce niżu demograficznego i spadającej liczby studentów w ogóle w Polsce, to do naszej uczelni w zeszłym roku aplikowało 1075 osób, co dało kolejny wzrost dzięki temu możemy wybrać na egzaminach wstępnych, które mają postać konkursową, no bo tak jest wszędzie, a w uczelni artystycznej. Tym bardziej na niektóre specjalności mamy czterech kandydatów na jedno miejsce. To jest znakomita relacja i ta jakość naszych koncertów jest tak duża, że nie tylko mamy tutaj tłumy na, na każdym koncercie symfonicznym, ale nasza orkiestra symfoniczna była na targach Expo w Japonii w roku 2025. W tym roku również się wybieramy na, na powtórne zaproszenie do Japonii. Planowane są koncerty również w Europie. Grali w harmonii szczecińskiej planujemy koncerty w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i w wielu innych wspaniałych miejscach, więc można powiedzieć, że droga na estrady świata wiedzie przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. O tym przekonywał dziś w dwójce rektor tej uczelni profesor Tomasz Sztrala. Autorką rekomendacji kulturalnych prezentowanych w Poranku Dwójki jest w tym tygodniu wokalistka jazzowa Anna Gatt. Dziś przyszła pora na rekomendację teatralną. Tym razem polecam Państwu spektakl teatralny w warszawskim terze. Spektakl Orfeusz, Anny Smolar. Właściwie nie wiadomo od czego zacząć rekomendując ten spektakl, poza tym, że warto po prostu na niego przyjść usiąść i nie spodziewać się niczego. Dla mnie jako muzyka, niezwykle interesująca muzyka, oprawa dźwiękowa zespołu Enchanted Hunters, ale też fantastyczne kreacje aktorskie. Natalia Kalita, Jacek Beller, Justyna Wasilewska. To tylko trzy nazwiska, które bardzo dobrze zapamiętałam po tym spektaklu. Nie będę Państwu mówić, że to wzruszająca historia, bo być może mit jest yy, znany, ale mit pokazany w sposób wielowymiarowy, bardzo uniwersalny, z którym jakoś w łatwy sposób przychodzi nam się utożsamić, bo przecież uczucie straty każdemu z nas towarzyszy. Bardzo serdecznie pozlecam TR, spektakl Anny Smolar, Orfeusz. A kolejna porcja rekomendacji kulturalnych Anny Gat jutro przed ósmą. Pogłosy kończymy zapowiedzią wieczornych atrakcji w dwójce. Już za chwilę w audycji wierności Przemiana spotkanie z Grażyną Plebanek. Później w Filharmonii dwójki retransmisja z ubiegłorocznego festiwalu Pałka Salsa i recital Trulsa Mörka i Hawarda Gimse. A w rozmowach po zmroku o 22.30 będzie mowa o naukowych inspiracjach w twórczości Tolkiena. Udanego wieczoru i do usłyszenia. Monika Zając.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 I sunę po zamarzniętych, holenderskich rzekach. Mijam wiatraki i wieże kościołów. Nabieram prędkości. Pędzę przez przejścia. Ścigam się po wypolerowanym lodzie pod konkurującym z nim białym przestworem nieba. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30. Autopromocja Wierność i przemiana Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Strzałkę z napisem inne kierunki zobaczyłam po raz pierwszy na rondach, kiedy podróżowałam po Francji. Gdy wydawało się, że żadna droga nie pasuje, inny kierunek był łykiem wolności, obietnicą przygody. Do dziś mam słabość do tabliczek inne kierunki. Nie zamykać się w tym, co się zna. Nie poprzestawać na zaplanowanym, przewidywalnym. Iść w nowych, nieznanych kierunkach. To są słowa Grażyny Plebanek, powieściopisarki, felietonistki, autorki dramatów, scenariuszy filmowych, także ostatnio reportażu biograficznego, czy właściwie biografii własnej babki Apolonii Machczyńskiej. Świątek, o której to książce przede wszystkim, ale nie tylko, będziemy rozmawiać. Witam panią w studiu radiowej dwójki. Miłami. Dzień dobry, witam. Prawie prosto z Brukseli, czy nie prawie prosto z Brukseli? Prosto z Rybnika tym razem. <głos> <głos> Mam taki tur po Śląsku, a później Konin, Poznań, Wągrowiec, Gdańsk. Także jeżdżę po Polsce, ale oczywiście przelatuję przez Warszawę. Mówię o Brukseli, bo pani warszawianka z urodzenia, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, nagle właśnie w innych, poza polskich kierunkach się te kierunki panią przyciągają. Najpierw Szwecja, a potem od 2005 roku mieszka pani w Brukseli. Jak to się stało, że Bruksela i z Brukseli teraz przyjechała pani na ten tur po Polsce z przystankiem w rodzinnej Warszawie? Cały czas krążę pomiędzy Warszawą a Brukselą, czy też pomiędzy Belgią a Polską. Natomiast wyjazd to był taki zew przygody. Na szczęście w tych czasach można było wybrać. To nie był wyjazd darobkowy, to nie był wyjazd emigracyjny z powodów politycznych, tylko to już była, byliśmy tym pokoleniem, które mogło wybierać, gdzie będzie korzystniej. Finansowo również dało się żyć na Zachodzie w swoim zawodzie. Także wyjechaliśmy jeszcze rodzinnie z moim partnerem mężem jako dziennikarze. Ja w międzyczasie już pisałam książki, także dało się to. Nie musieliśmy, tak jak w dawnych czasach je jeździło się na zmywak, dało się już jakoś cywilizowanie pracować też mieszkając tam. I te kierunki, o których pani czytała ten fragment, to jest... Jeszcze wcześniejsza sprawa, moja, moja taka ciągota w stronę tych znaków, bo zobaczyłam je po raz pierwszy we Francji, kiedy podróżowaliśmy po Francji, jeszcze wtedy wyjechawszy z Polski i wróciwszy do Polski. I pamiętam, że uwiodły mnie te y, napisy, właśnie inne kierunki, bo jakby Francja urządzona jest rondami, za, za, za czasów de Gaulle zbudowana te ronda i muszę powiedzieć, że to jest kraj przepięknie urządzony dla jeżdżących po nim można się tam bardzo łatwo znaleźć, to jeszcze były czasy oczywiście przed y, nawigacją, którą mamy w telefonach, ratowały nas właśnie te y, tak zwane autre direction, czyli właśnie te strzałki z innymi kierunkami. Czasami się zdarzały piękne przygody, czasami się jechało gdzieś zupełnie w krzaki, nie wiadomo gdzie, gdzie człowiek nie zaplanował. Także to by podsumowywało moje podejście do, do życia. Jechać tam, gdzie coś wskaże, gdzie człowieka coś pociągnie, jakiś zew. I włóczyć się po miastach. Miejska wędrowniczka, Obierzymiastka, kawałę saczka Miejska Powsinoga, Śwendaczka. Tak pani pisze, że takie nazwy na właśnie to, co pani lubi, podsuwali pani w internecie czy w mediach społecznościowych właściwie czytelniczki czytelnicy. Pisze pani, że właśnie to wałęsanie się po mieście to jest coś bardzo pani bliskiego. Właśnie wałęsanie się, takie no, podsłuchiwanie, a właściwie trochę obwąchiwanie, bo lubi pani psy miasta. tak? Lubię psy miasta, a teraz jak mówiła pani o tych, o tych nazwach wspaniałych, zresztą polski jest genialny, jeśli chodzi o e, słowotwórstwo, o miastka. To jest e, dokładnie tak, przy czym mnie się miasta też kojarzą ze zwierzętami. Każde jest jakieś inne. Gdybym miała je opisywać, to rzeczywiście cechami zwierzęcymi. Inny jest Londyn, który jest ogromny, który jest bardzo, bardzo specyficzny, taki, że nie można go z niczym pomylić. Paryż ma w sobie jakąś taką rozległość, tak jak, tak jak cała Francja, kiedy patrzę się na pola, te pola są ogromne, rozłożyste. A to Londyn, jakie, jakie zwierzę, Paryż, jakie? A właśnie, to jest o, dobra, właśnie. dobre pytanie, musiałabym się nad tym o, głęboko, głęboko zastanowić. Wiem, wiem, że Bruksela kojarzy mi się z psem i to z psem wielorasowym, bo tam jest tych wielorasowych osób też bardzo dużo. Paryż kojarzy mi się z jakimś bardziej smukłym zwierzęciem. Łabędziem może to to gdzieś. Może łabędziem, jest niezwykle Mastęgi. elegancki, bywa złośliwy, także tak, może to jest rzeczywiście łabądź, tak jak pani e, sugeruje. Anglia, La Londyn to jest jakiś taki byt bardziej puchaty, wydawałoby się. <grymne> On ma takie właśnie wąskie uliczki, ale jednocześnie jakieś otwierające się przestrzenie. Zawsze mnie cieszyło chodzenie po Londynie, aczkolwiek gubiłam się regularnie. Natomiast właśnie Bruksela jest kundlem, ale w najlepszym takim tego słowa znaczeniu. Ciekawskim, szwędającym się i właściwie te cechy przechodzą na, na osobę, która jest otwarta na, na to miasto. I mnie się to przetrafiło. Zaczęłam chodzić po Brukseli, żeby ją poznać, ponieważ nigdy nie zaczynam od zabytków i absolutnie nie czytam żadnych przewodników, które wskazują mi, że należy zobaczyć zamek taki lub muzeum takie. Poznaję miasto właśnie od strony ludzi, od strony tego, jak krokami ono się czuje. I w Brukseli trzeba się absolutnie pożegnać ze szpilkami. Nie działa to, ponieważ jest bruk na większości ulic. Należy za Założyć bardzo wygodne buty i po prostu dać się ponieść. I nosem, węchem szukać ukrytej rzeki, którą zniszczono w tym mieście, którą, no, unicestwiono, prawda? Tak. Wspychając ją pod ziemię, właściwie gdzieś tam może. Resztki, chociaż wypływa czasami na powierzchnię, o czym pani pisze w y, książce Bruksela. Zwierzęcość w mieście, to nagroda Magellana, też prawda, za tę właśnie książkę. I czasami ta rzeka się wyrywa, tak, na jakieś kilkaset metrów, malutka między jakimiś takimi barierami, z cegieł, ale jest, ale jest, mówi: Jestem. Nie zapominajcie o Tak, mnie. i ona jest piękna, szumi. Jak się do niej rzeczywiście dotrze, poza miastem głównie, to jest wzruszająca, bo jest y, nieduża, ma raptem 100 km 102. Wiła się zawsze w sposób y, taki nie, nie, nieskoordynowany, może dlatego stanowiła pewien kłopot dla architektów tego miasta. Także zapadła decyzja y, za czasów Leopolda II, króla Leopolda II, żeby rzekę wepchnąć pod ziemię. Niestety proceder był dość powszechny, właściwie... Wszędzie takie rzeczy miały miejsce. Teraz jak byłam w Katowicach, okazało się, że rawa też została wypchnięta pod ziemię. Podobnie zdaje się w Rybniku, podobnie w Łodzi, ktoś mi mówił. Także te pomysły niestety bywały realizowane. Bo rzeka obwiniano o śmierć. O to, że przynosi zarazę i śmierć, choroby. Tak. Tak samo było zresztą w Londynie, gdzie uważano, że to ta miza niesie choroby. Rzeczywiście tak było w tym sensie, że złożyło się to z okresem industrializacji i do rzeki po prostu zrzucano wszelkie śmieci, wszelkie zanieczyszczenia, dlatego te rzeki takie były, ale w Londynie sobie z tym poradzono, czyli wybudowano oczyszczalnie. Natomiast w Brukseli tego nie zrobiono, no i teraz nie ma tej rzeki. Także jak pojechałam tam po raz pierwszy, to czegoś mi brakowało podczas tych moich wędrówek i dopiero potem sobie przypomniałam, że przecież ja jestem z Warszawy. W Warszawie jest najpiękniejsza rzeka, jaką znam jest wolna, szeroka. No akurat tu jest w Warszawie przyciśnięta betonem, ale jednak jest cały czas, jak się tylko wyjedzie poza Warszawę. Jest rozległa, przepiękna. Natomiast w Brukseli jest ściśnięta. W tej książce o Brukseli, o której wspomniałam, padają takie pani słowa. Wyobraźnia rozkwita na śladach przeszłości. Niepotrzebna jej sążnista opowieść. Wystarczy jej mały trop a wyda sążniste owoce. Kiedy czytałam te słowa, pomyślałam sobie właśnie o pani książce o pani babce, Pola, ukryte życie Apolonii Machczyńskiej, Świątek. No właśnie, mały trop, pewne zdanie, które usłyszała pani w dzieciństwie jako dziewięcio czy dziesięciolatka, że pani babcia Irenka, Irena nie jest pani babcią. I tak, ten to... mały trop potem pracował przez wiele, wiele lat, aż Grażyna Plebanek wydała właśnie tę książkę, poszła w kierunku tym razem swojej rodzinnej opowieści, a raczej braku opowieści może. Tak, braku opowieści to jest bardzo dobrze zdefiniowane. Rzeczywiście to zdanie zrobiło na mnie ogromne wrażenie, no bo na dziecku... Takie przekreślenie prawdziwości robi wielkie wrażenie, bo świat jest jeszcze mniej skomplikowany niż w tej chwili życie jest bardziej czarno-białe, prostsze. Natomiast fakt, że moja babcia, właśnie Irenka, okazała się nie być moją biologiczną babcią, to było wyzwanie. I ma pani rację, to była taka pestka, która się zasadziła i która od tego momentu zaczęła puszczać y, pąki i, i, i wyrastać, i, i się rozrastać dziko w różnych kierunkach. Także ja poszłam za tym tropem. Najpierw y, podpytywałam tatę, on mi zresztą podsuwał zdjęcia Poli, takie, które zostały, bo jest ich raptem chyba pięć, jeszcze gdzieś być może są w rodzinie, takie zdjęcia, które pamiętam z tamtych czasów, ale niestety nie, nie są u mnie i, i nie mam do nich dostępu. Jedno z takich zdjęć było dla mnie tym tropem, który doprowadził do życiorysu Poli, które ona spisała własnoręcznie. Nie miałam pojęcia, że w ogóle coś takiego istnieje. Także dobrze jest pamiętać zdjęcia. Pamięć jest w ogóle niebywała, bo potrafi człowieka oczywiście oszukać, ale też potrafi wygrzebać rzeczy sprzed, no w moim przypadku chyba 40 lat ponad. Gdybym miała zacząć tą książkę, to właściwie jeszcze raz mogłabym ją zacząć tylko tym zdaniem, bo, bo ono było dla mnie początkiem opowieści. Ale były też plebanki, miejsce związane właśnie z postacią pani biologicznej babcie Apolonii Machczyńskiej-Świątek, gdzie pani jako dziecko jeździła i słyszała pani taką frazę od taty plebanki są trudne. No to też tak by się mogła ta historia zacząć. Przy czym to trudne było właśnie takie zawieszone. Nie wiadomo było dlaczego. Chociaż były jakieś właściwie takie, jak to być podwaliny domu, który nie powstał gdzieś w trawie, i jakieś przeczucie pani, jak rozumiem, kiedy pani tam jeździła dookoła las. Jest coś pięknego, a z drugiej strony kryje się jakaś groza, jakiś niepokój, jakieś duchy się tam snują. Plebanki były pełne niedopowiedzeń dla mnie. Do tej pory sądzę, że gdyby plebanki były powieścią, to byłyby Zarysem powieści, bardziej do której powinniśmy sobie sami zawsze coś dopisać. Zresztą taka jest natura lasu, która zawsze mnie pociągała. Między innymi stąd mój pseudonim plebanek. Jestem z plebanek, czyli z tego lasu. I ta tajemniczość, też mrok tego lasu, a jednocześnie takie dzikie piękno, to jest coś, co zawsze mnie pociągało. I w pisarstwie jest to kierunkowskaz. Także Tata wypowiadał to zdanie. Ja, oczywiście częściowo to było żartobliwe, ale. Plebanki były trudne również realnie, dlatego że to była chałupa w środku lasu, bez bieżącej wody. Trzeba było sobie przynosić y, wodę ze studni, y, nie było toalety, nie było łazienki. Y, no Dom z początku wieku, który przetrwał wojnę szczęśliwie, otoczony lasem. Także właściwie ta otulina powodowała, że my byliśmy trochę odseparowani od, od y, i miejscowości pobliskiej, czyli Talczyn i od y, miasteczka Kocka. I mieliśmy takie złudzenie, że, że żyjemy gdzieś osobno na jakiejś wyspie. Kiedy poznałam historię Poli, o tata powoli mi zaczął ją przekazywać w miarę jak rosłam, okazywało się, że rzeczywiście te dramaty to jest ta ciemna strona lasu. I przekazywał mi to bardzo taktownie. Myślę, że tak samo bym dzieciom swoim przekazywała i tak samo to robiłam powoli. Bo trudne to było dla niego, bo myślę, że słuchacze dwójki, którzy usłyszeli to nazwisko, Apolonia Machczyńska-Świątek, kojarzą postać pani babci. Kojarzą z jednym z reportaży, Hanny Kral i także ze spektaklem Krzysztofa Warlikowskiego, Apolonia. Apolonia Machczyńska-Świątek została rozstrzelana w styczniu 1943 roku za ukrywanie Żydów jest sprawiedliwą wśród narodów świata, prawda? Pośmiertnie jej przyznano ten tytuł. Dla taty, który właściwie był w tym momencie, prawda, kiedy Niemcy przyjechali po, po mamę, no to było coś bardzo traumatycznego. No dla tych dzieci, dla trójki, to mój tata miał, dzieci. tak, mój tata miał 7 lat, Stryj miał 5, yy, ciotka miała niecałe dwa, z tego co Pamiętam także, że to rzeczywiście jest sytuacja graniczna, sytuacja traumatyzująca na, na całe życie. Mój tata opowiadał mi tę historię, ale tyle, ile mógł i ja to rozumiem. Um, natomiast też patrzę na to, jakim był niezwykłym człowiekiem. Coraz częściej zadziwia mnie to, jak myślę sobie, jaką wielką radość życia zachował, Jaki był barwny, wolny, artystyczny, żeglował, strzelał, jeździł na nartach, no, był dla mnie wzorem po prostu radości życia i to jest rzeczywiście niesamowite. Po takich przeżyciach to mi też pokazało, nauczyło mnie jak bardzo można się odbić od, od tych okropnych przeżyć. No ale rzeczywiście jako dziecko widział, przede wszystkim przetrwał to przesłuchanie, które się odbywało w chałupie, o której mówiłam wcześniej. Bo ta chałupa mnie wydawała się domem wakacyjnym. Potem dowiedziałam się właśnie od taty, od stryja, od dziadka, że tam się odbyło to przesłuchanie. Czyli kiedy Pole wydał Polak. Bo ona ukrywała Żydów w Kocku, prawda? Bo miała też dom w Kocku, mieszkała z mężem w Kocku i tam e, ukrywała kilkanaście Żydów. Lub dwudziestu paru, tak, tego nie tak. wiadomo. Te, z tych ludzi właśnie ukrywających się w spichlerzu lub w piwnicy, te, tego też nie wiem, jest, sprawdzałam wszystkie źródła, są y, różne wersje, czy to była piwnica, czy to był spichlerz, czy to było pod podłogą spichlerza. Y, liczba osób też nie wiadoma od kilkunastu do dwudziestu kilku i z tych osób nikt nie przetrwał. Mhm. Jakaś jedna osoba była zaginiona, ale nie wiadomo, nie o jej losie. Osoba, która przetrwała i która zresztą dała świadectwo, że, że, że pola ukrywała, to była Rywka Blat. I Rywka Blat została ukryta jeszcze wcześniej, kiedy jeszcze Żydzi jakby normalnie mogli, znaczy no, nie normalnie, ale, ale jeszcze, jeszcze funkcjonowali, jeszcze nie, nie było tego polowania ostatecznego. I Rywka była blondynką i babcia moja z, zorganizowała jej tak zwane aryjskie papiery. Następnie pomogła Przejechać do, do Warszawy, gdzie umieszczono ją u teściów mojej babci, czyli u mojego, rodziców mojego dziadka na, na Grochowie w Warszawie. I Rywka tam się przechowała do końca wojny, potem wyjechała do Niemiec, potem wyjechała do Izraela i tam urodziła dzieci, miała wnuki, chyba prawnuki również. Ta właśnie historia jest optymistyczna. Jeśli chodzi o pozostałych, niestety nie przetrwali, dlatego że to już Niemcy się rozprawili z tym skutecznie. Babcia moja, kiedy się dowiedziała, została ostrzeżona przez Niemca, którego przekupywała, że, że Niemcy jadą, żeby się schowała, także próbowała chyba szukać schronienia dla dzieci, ale y, nie udało się. Zabrała w związku z tym dzieci, sama już będąc w, w ósmym miesiącu ciąży, pojechała do domu swojego ojca. To był taki dom, który stał niedaleko tego domu, o którym właśnie mówiłam na początku, tego wakacyjnego. I w tym właśnie wakacyjnym domu z kolei odbyło się przesłuchanie, w którym brali udział, czy zostali zmuszeni do tego e, mój pradziadek, czyli Henryk Machczyński, no oczywiście Pola, która brała winę na siebie od samego początku i trójka dzieci. Dzieci też były przesłuchiwane przez Niemców. W reportażu Hanny jest ta sytuacja opisana tak, że pani radziadkowi Henrykowi Niemcy dają do wyboru. Albo ty, albo córka. Wybieraj, które z was ocaleje, a które zostanie zastrzelone. To też wybrzmiewa w spektaklu Krzysztofa Barlikowskiego. Pani pisze w swojej książce, że nie do końca wiadomo, że tak, że tak było. Znaczy po pierwsze w ogóle nie wiadomo, czy tak było. To jest informacja, która pojawia się znikąd, i ja sprawdzałam wszelkie źródła, żeby do niej dotrzeć. Dotarłam w końcu do historyka amerykańskiego, który y, napisał książkę o, o Batalionie 101. Korespondowaliśmy Browning, Christopher Browning, z którego książki Hanna Kral właśnie to zdanie wzięła. Tam się pojawia przekłamanie w tłumaczeniu już samym na język polski, bo pojawia się słowo poświęcić córkę, tak naprawdę to wcale nie jest poświęcić, bo to byłoby sacrifice, a w oryginale jest surrender. To jest coś zupełnie innego, to jest poddać w, w terminie wojskowym. A zdanie, które się pojawia właśnie u Browninga, Browning sam do mnie napisał, że on to stworzył, dlatego że założył, to jest jego założenie, jako historyka, że skoro z domu nie wyszedł mężczyzna, czyli wyszła kobieta, to prawdopodobnie Niemcy dogadali się z mężczyzną. I sam przyznał, że to jest bardzo szeroko zakrojone założenie i wyłącznie jego ryzyko. U Hanny Kral właśnie się pojawia jakby to zdanie, to, to, to twierdzenie Browninga. Nie ma żadnych innych źródeł, przynajmniej Hanna Kral tego nie podaje. To jest dla całej rodziny bardzo bolesne, bo myśmy się na to nie zgodzili. Mój tata, kiedy udzielał wywiadu, jeszcze tata wtedy żył w Stryj też, kiedy tata udzielał wywiadu Hanny Kral, to e, oczywiście na to e, się nie zgodził i kiedy ten reportaż się ukazał, to e, dzieci Poli były zszokowane. Trudno było wtedy to wszystko odkręcać, kiedy raz się już coś takiego pojawi w przestrzeni publicznej. To jest to, już, już jest uważane, że jest to, że jest to fakt. E, ja podobnie próbowałam e, interweniować, kiedy zobaczyłam przedstawienie Warlikowskiego. Napisałam do niego e, maila, w którym e, Powiedziałam, że no nie można używać w ten sposób życiorysów prawdziwych osób i jeszcze oskarżać je o tak straszne czyny, bez żadnych dowodów, czy źródeł nawet, na co odpisał mi, że Pola jest postacią publiczną, więc powinnam się z tym pogodzić. Moja odpowiedź brzmiała, Pola tak, ale mój pradziadek Henryk Machczyński nie jest postacią publiczną, ani mój ojciec, ani mój stryj, ani ciotka. Poza tym to jest też takie przerzucanie odpowiedzialności na osobę, która, która tak naprawdę de facto nie ma żadnego wyboru. Bo jeżeli uświadomimy sobie, że my tutaj sobie z, z, z ciepłej rzeczywistości powojennej rozważamy, że Polakowi dano do wyboru coś takiego, to nie był żaden wybór, to byli Niemcy z karabinami maszynowymi, którzy otoczyli cały dom, to była kobieta w ciąży i trójka dzieci i stary mężczyzna, który miał... Blisko osiemdziesiątki, żeby cokol cokolwiek by on nie powiedział, to nie uratowałoby to nikogo ani niczego, bo Niemcy się nie słuchali takich jakby umów. I ich to do niczego nie zobowiązywało. Zresztą sam Browning w swojej książce opisuje podobne przypadki postępowania Niemców, czyli ten właśnie zakład niby to, czy takie podpuszczanie, że jeżeli ktoś coś zrobi, to, to oni uwolnią. Stosowali na przykład wobec mężczyzny młodego męża Polaka, który się ożenił z Żydówką i, i zostali złapani w lesie. Podobno właśnie im ten e, wybór dano, po czym oczywiście zastrzelono oboje. To, to nie był żaden wybór. To jest znaczy, Wina jest po stronie Niemców, a nie po stronie Polaka, który znalazł się yy, w takiej sytuacji, który jest przesłuchiwany przez gestapo, przez Niemców. A nie kontaktowała się pani z Hanną Kral albo nie miała takiej ochoty się skontaktować? Bo... Ja byłam przy pisaniu tego reportażu i widziałam, czego Hanna Kral się dowiadywała, dlatego że do na plebanki woziłam ją osobiście. Sądziłam wtedy, że powstanie taka opowieść, która będzie pełna świadomości, że nie możemy się już teraz dowiedzieć prawdy. Wtedy nie widziałam, żeby Hanna Kral znalazła źródło pewności, mhm. że mój dziadek wydał swoją córkę. Natomiast w reportażu pojawiło się to, że wydał swoją córkę na śmierć jako pewnik. To jest y, dla mnie y, y, y, szokujące. Nie, nie, nie, nie mam ochoty, nie, czy nie mam takiej potrzeby, żeby rozmawiać o tym, bo ja nikogo nie chcę przekonywać do moich racji. Ja mam swoje, uważam, że ja bym tak nie postąpiła. Jeżeli yy, Hanna Kral ma pewność, że tak się wydarzyło albo uważa, że zaryzykuje, że tak mogło być, no to jest jej wybór. Yy, natomiast yy, jest to wybór oczywiście, który kosztował mnie i moją rodzinę dużo nerwów, ale nie sądzę, żeby rozmowa coś tutaj wyjaśniała. Szkoda byłoby krążyć wokół ostatnich chwil mojej babki, dokoła niepełnej ich wersji. Literatura to namysł nad mechanizmami, ale życie jest ważne, ono przynosi odpowiedzi. Tak pani pisze w książce Pola, ja myślę, że też ważne jest dla pani było to, żeby pokazać żywą pole. Dziewczynę, studentkę uniwersytetu, ambitną, która jest właśnie pełna życia, też te fotografie pani pokazały jej twarz, no ale też o czym musimy powiedzieć, inna historia, inna tajemnica związana z życiem Poli do pani dotarła, ponieważ okazało się, że ona była przysposobionym dzieckiem właśnie Henryka Machczyńskiego i Krystyny. I okazało się, że kiedy rodzice Poli się pobrali, czyli Krystyna i Henryk, to właściwie ona już była w wieku, kiedy trudno było myśleć o dziecku, a bardzo tego dziecka oboje pragnęli. Tak, to było dla mnie piękne odkrycie w sumie, bo uświadomiłam sobie, że bardzo nowoczesna ta rodzina była, na dzisiejsze standardy nawet y, patrząc. Y, rzeczywiście było tak, że Henryk był młodszy od swojej żony, Krystyny. Krystyna miała majątek, y, Henryk y, również, y, także też taka unia ekonomiczna. Natomiast y, y, nie mogli mieć dzieci razem. I dziecko, które się pojawiło, to było dziecko Henryka z Emilią. Służącą. Służącą, Emilia tak. Gadzała Emilia Gadzała, tak Nie miałam pojęcia o tym Prawdopodobnie mój tata też Nie wiem, czy nie wiedział Znaczy Wiedzieli na pewno, że Ola była przysposobiona, bo tego dowiedziałam się Od mojego stryja Natomiast nie wiem, czy znali nazwisko. Ja do tego dotarłam z moimi kuzynkami. Bardzo mnie zafascynowała ta opowieść, kim była ta matka, bo to też kształtuje charakter y, dziecka. Y, na pewno musiała się Pola stykać z ostracyzmem, na pewno musiała się spotykać też z zazdrością, że została, znaczy została przysposobiona przez bogatych rodziców, matkę w sensie Krystynę. Ciekawa byłam po prostu jak to na nią mogło wpłynąć, czy jak ją to zahartowało, bo to niewątpliwie jest taki czynnik, który hartuje czyjś charakter. Albo ktoś się załamie i będzie całe życie z tego powodu labidził, albo, albo ktoś się stanie po prostu mocną osobą. I do poli mi to drugie pasowało, z tego co o niej słyszałam z opowieści dziadka czy, czy rodzinnych, to ona była bardzo mocną osobą o silnym charakterze. I to powiedziano, że jest właściwie nie, niebiologiczną córką kobiety, która, którą nazywa mama. Tak, no, ja wy, wy, wy, wydedukowałam, że tak to musiało być, bo Pola miała nazwisko swojej matki aż do 14 roku życia, czyli wczesna edukacja odbywała się cały czas pod nazwiskiem właśnie Emilii. Także ona miała pełną świadomość tego i dopiero potem, kiedy już miała jechać dalej do Warszawy, to właśnie to nazwisko już zmieniono, tak zwane przysposobienie nastąpiło formalne, legalne i ona od tego czasu już była Polonią Machczyńską, a nie Gadzałą. Także byłam bardzo ciekawa, jak na nią to wpłynęło, bo prawdopodobnie było w niej takie poczucie obcości, inności, tylko tak jak mówię, dla mnie to może być źródło siły wielkiej. Bo Właściwie trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie i pani też się do tego tutaj przyznaje w jakimś sensie w tej książce, że trudno powiedzieć no skąd się bierze taka decyzja, że człowiek naraża własne życie w tak strasznych okolicznościach jakie były w czasie wojny, że za ukrywanie Żydów groziła śmierć. I to wszyscy, którzy to robili, musieli się z tym liczyć. A tu jednak właśnie osoba, która ma trójkę własnych dzieci, czwarte dziecko, już blisko jest rozwiązania, pomaga. Na tym oczywiście się zastanawiam od, od czasu, jak wiem o tej historii, i nie mam na to oczywiście odpowiedzi. Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że matka może chcieć dać przykład, może chcieć pokazać co to znaczy być przyzwoitym człowiekiem. Może też być tak, że młodość, a Pola była bardzo młoda, bo miała 32 lata, kiedy została rozstrzelana przez Niemców za ukrywanie Żydów. Mogła też mieć w sobie taki rodzaj bezkompromisowości, żeby ten świat zmienić, żeby coś uratować z niego, żeby nie dać mu tak po prostu zginąć i być biernym, patrząc na to wszystko. Mogła też mieć w sobie taki rodzaj brawury, który wynikał z tego, że ona była jednak bogatą kobietą, miała majątek i Stać ją było na to, żeby przekupywać tego Niemca, który ostatecznie ją ostrzegł właśnie przed aresztowaniem, ale z, który też podobno, tego nie wiem, ty, ale podobno pomagał jej brywkę y, wyprawić do, do Warszawy. O tych łopówkach pisała kuzynka moja, to też się dokopałam do tego dokumentu. Właściwie ten dokument mnie znalazł, bo on jakoś tak wędrował przedziwnie i, i w końcu znalazł się w tym momencie, kiedy go bardzo potrzebowałam. Także to jest jakaś mieszanka rzeczy, a może to było po prostu zwyczajnie, może, może Pola po prostu kogoś znała, może, może ten ktoś przyszedł, zapukał, może to była matka z innymi dziećmi. Nie wiem, teraz się możemy tylko domyślać tego. Jeździ pani do kocka, pracując nad tą książką. To też jest opowieść o tym dawnym świecie, który został y, zamordowany, zniszczony. Z kockiem też jest związana postać hasyda, prawda? Rabina Menachem Mendel który podobno, gdy go zapytano, gdzie mieszka Bóg, odpowiedział Bóg mieszka wszędzie, gdzie się go wpuści. No i to było rewolucyjne rzeczywiście. On był, on był miał nowatorskie poglądy, hmm. dlatego był wybitną postacią, i kock rzeczywiście był jednym z takich największych ośrodków długo, bo do właśnie tego 42-43 roku. Później połowy ludności już nie było, tej, która tam mieszkała. W międzyczasie ściągano do Kocka, tam było getto, które spowodowało, że miasto napęczniało straszliwie, bo ze trzech mieszkańców nagle się zrobiło 8. To były osoby, które przejeżdżały po prostu z różnych miast i potem z getta Kockiego jechały dalej do obozów. Tam ludzie byli zabijani, także ilość tego, tego dramatu, która się przewinęła przez, przez miasteczko jest yy, no nie do ogarnięcia, bo to są lata, yy, miesiące, tygodnie lęku, płaczu, biedy straszliwej, chorób. Tam co chwila wybuchały przecież epidemie, także życie jakby dla, dla, dla osób, które nie przetrwały było potworne, yy, ale również dla mieszkańców, dla których z, za płotem jakby ta sytuacja miała miejsce, też musiało to być straszne. Pisze pani o tym, że kiedy zaczęła pani, a to trwało jakiś czas tę historię rodzinną, badać, analizować, opisywać i jak rozumiem rodzina domyślała się, że powstanie książka, to pisze pani o tym, że też była taka może niepewność, zbieram opiłki zawstydzenia, ścinki przemilczeń, lepiej tę historię z fragmentów poszatkowanych opowieści, ze spojrzeń tych, którzy nie żyją ale z uniesień brwi i bezsłownych zganień, ci cicho, a po co wiedzieć. To było dla pani rodziny też takie doświadczenie właśnie zmierzenia się z tą historią, trudne, bolesne, traumatyczne? Tutaj muszę powiedzieć, że mapa rodzinna u mnie w tym przypadku jest yy, skomplikowana. To znaczy <śmiech> mowa jest yy, o rodzinie, którą pamiętam z dzieciństwa, to są postaci mojego dziadka, właśnie babci Irenki, rodziców mojego dziadka, czyli Wandy i Juliana. To jest mój tata, stryj, ciotka oraz yy, drugi stryj, to, to, to jest jakby rodzina, której wspomnienia są kanwą tej opowieści. Oni już teraz nie żyją, z wyjątkiem może jednej czy dwóch osób, które, z którymi nie mam właściwie kontaktu. Także te opowieści są właśnie z tych dawnych czasów. To jest coś, co w mojej pamięci zostało. Jest natomiast druga rodzina i to jest ten rozkwit życia, o którym piszę w tej książce, który jest właściwie kanwą osobną tej opowieści. To są moje kuzynki i kuzyni, którzy znaleźli mnie wtedy, kiedy opublikowałam artykuł o Poli. Poznaj Pole taki był tytuł, pojawiło się to chyba w 2007 roku, czy 2009, czy, czy już nie pamiętam, 2009. I potem przyszła do mnie kuzynka Sylwia Dmowska, kiedy miałam spotkanie autorskie w Teatrze Starym w Lublinie i powiedziała drugie, kolejne takie zdanie, które na mnie zrobiło wrażenie, powiedziała, chyba jesteśmy kuzynkami. <sum> Okazało się, że tak, jesteśmy kuzynkami. Potem się zgłosiła kolejna kuzynka, Magda i okazało się, że jest nas więcej, że jest y, po prostu wspaniała rodzina ze strony Poli. Tym razem nie ze strony mojego dziadka, tylko ze strony Poli. Nie miałam pojęcia o ich istnieniu, bo wojna rozdzieliła kompletnie te, te dwie rodziny. Oni mi z entuzjazmem pomagali odszukać wszelkie tropy. Właśnie Sylwia, Beata, Agata, Magda to są moje kuzynki, które, z którymi wertowałyśmy mapy, księgi, jakieś rejestracje. No, bo, bo rzeczywiście, a, a Magda, kuzynka z Warszawy, jest specjalistką od genealogii. W związku z tym naprawdę mi się trafiło jak w ślepiej kurze ziarno, dlatego że wyprowadziła wszystkie życiorysy na prostą to dzięki niej między innymi e, znalazłyśmy ten właśnie życiorys napisany własnoręcznie przez pole, który znajduje się w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również dwa kolejne zdjęcia się znajdują, o których istnieniu nie miałam pojęcia. To spowodowało, że mogłam napisać tę część domyślną, mhm. czyli fikcyjną, która jest dla mnie taką manifestacją życia. E, napisałam na podstawie życiorysu, który Pola sobie wypisała, zdając na studia, na Uniwersytet Warszawski. No i tutaj jakby już wchodzi wyobraźnia moja i, i o niej mówię, także w tej książce nie ma oszustwa, to nie jest tak, że jakby sądzimy, że tak było, nie. Jaka autorka pisze, zobaczcie, teraz wymyślam to, co mogło być. Tutaj właśnie w tej książce jest taki dialog pomiędzy panią... Zapisany pomiędzy panią a jedną z kuzynek i ona mówi, zmarli w zaświatach lepiej się mają, gdy się ich wspomina, gdy mało się o nich rozmawia, zanikają, tak to jest w pewnej meksykańskiej bajce, a pani tak na to odpowiada, jeśli słabną bez wspominków, to może i my bez rozmów o nich tracimy siły. Czy pani silniejsza po napisaniu tej książki? To tak. jest potrzebne wiedzieć. Tak, tak. Jest to, jest to dla mnie duży bardzo krok, bo ja się do niego przymierzałam wielokrotnie, tylko się y, nie udało między innymi dlatego, że kiedy byłam już starsza od policzy, miałam 40 lat i chciałam właśnie tą książkę napisać i poszłam z tym pomysłem do mojej wydawczyni ówczesnej, to ona powiedziała, że nie jest tym pomysłem zainteresowana w moim wykonaniu, natomiast przekazała ten pomysł Krzysztofowi Wardlikowskiemu z tego, co mi wtedy powiedziała i on już z tego zrobił coś, co mnie oczywiście wytrąciło temat y, z ręki. Natomiast y, podeszłam do niego później, kiedy ja byłam już w wieku Krystyny, bo Krystyna, kiedy została matką, miała 51 lat i to mnie jeszcze raz zainspirowało do napisania tej historii, tym razem z innego punktu widzenia. Już nie byłam jakby tą rówieśniczką Poli, byłam bardziej rówieśniczką Krystyny yy, i ta historia powstała już yy, pod innym kątem trochę. Także napisani jest... Dla mnie takim aktem sprawczości i też yy, oddaniem głosu tym, którzy już tego głosu nie mają, a których skrzywdzono, pamięć ich skrzywdzono. Wiem, że można różnych rzeczy się domyślać i ja sama podczas pisania nie byłam bezkrytyczna. Podczas pisania tej książki sprawdzałam różne możliwości, ale tak starałam się docierać do źródeł, żeby nabrać jakiejś, pewności, że scenariusz, który opisałam jest tym, który prawdopodobnie miał miejsce. Także to jest ogromny krok dla mnie, duży Duże źródło siły, bo w tej chwili wiem, kim była moja babka. Już wiem, co studiowała. Już wiem, jak podróżowała, że tak jak ja, miała kilka ulubionych miast. Nie bała się podróżować, nie bała się zostawiać swoich pieleszy i jechać gdzieś dalej. Mówiła prawdopodobnie również po niemiecku. Interesował ją świat, ciekawił. Ludzie ją ciekawili. Zwierzęta kochała. Dowiedziałam się o niej wielu rzeczy. I myślę, że... Udało mi się przerwać ciszę i to jest ogromny sukces, że tak mogę powiedzieć, bo cisza w rodzinie jest czymś bolesnym. Na pewno potęguje wszelkie przenoszone traumy i ja bardzo nie chciałam, żeby ta trauma poszła dalej, bo sama się z nią zmagam. Tata mój na pewno się z nią zmagał. Nie chciałam, żeby moje dzieci się z tym zmagały, dlatego wzięłam się za bary z tym tematem, który był potwornie ponury, Aczkolwiek dzięki mojej rodzinie właśnie tej nowej, tym Machczyńskim, e, okazało się to być pięknym, radosnym zadaniem. O tej rodzinie jeszcze, bo też jest taki wątek, w pewnym momencie pojawia się ciotka z Johannesburga, prawda? Więc jak rozumiem to opisanie bolesnej historii i też jak pani mówi, obciążenie rodzinne było właściwie takie straumatyzowane przez lata, ale Wysnuwa się z tego dobra historia też właśnie jakiegoś takiego odkrywania więzi rodzinnych. Po tym jak um, opublikowałam artykuł, po tym jak odnalazła się rodzina Machczyńskich, odezwał się do mnie również kuzyn właśnie z Johannesburga, który jest mężem córki tej ciotki, która wyemigrowała. Wiem, że to jest skomplikowane, ale Ewa znajduje się w tej chwili w, cały czas w Johannesburgu i, i John Bishop, który jest jej Mężem napisał do mnie, bo z kolei on pisał również opowieść o swojej rodzinie. Siłą rzeczy zbierał również opowieści ze strony żony. Także bardzo mnie wspierali w pisaniu tej książki. John mi podsyłał rozmaite dokumenty, dzielnie tłumacząc je z polskiego na, na, na angielski, bo w tym języku żeśmy się porozumiewali. Także jest to, jest to piękna opowieść, rzeczywiście. Przy czym zaznaczam, że ta opowieść o poli powstałaby niezależnie od tego, czy. Istniała opowieść Hanny Kral, czy nie, bo czasami ludzie mi mówią, no tak, ale nic, nic byś nie wiedziała o swojej babci. Nie, ja wiedziałam o mojej babci i mnie nie interesowało jakby te ostatnie chwile, oczywiście opisane przez Hannę Kral, no dobrze, że istnieją, natomiast mnie interesowało życie, postać mojej babki. Podobało mi się hasło, które na plakacie umieszczono w Katowicach, kiedy tam przyjechałam na spotkanie autorskie. Było to hasło Pola, myślnik, oddać głos życiu. O to mi chodziło w tej książce. O pani w ogóle w swojej twórczości, w swoim pisarstwie y, takim fikcyjnym chce oddawać głos kobietom, prawda? Też na przykład w książce o Brukseli. Tutaj właśnie nie król Leopold, no skądinąd zbyt ciekawa postać. O nim też powstało kilka książek, prawda? O tym jakby co się działo za jego panowania w Kongu Belgijskim. Y, natomiast pani właśnie... W stronę kobiet związanych z królem Leopoldem. Jak one sobie dawały radę, jakie były barwne, ciekawe, też zahartowane i nie poddające się różnym ograniczeniom, które wnowu, wiadomo w tym XIX wieku były dosyć dla kobiet. Z bolesne, mocne i, i trzeba było przełamywać wiele, wiele stereotypów, wiele, wiele ograniczeń. To ciekawe, bo y, opisując miasto bardzo jest istotne, y, czy się jest kobietą, czy mężczyzną. To ma znaczenie, y, czasami bardzo trywialne. Otóż ponieważ pisałam książkę w pandemii i chodziłam po ulicach, y, nie, nie było restauracji, ani kawiarni, wszystko było zamknięte i nagle uświadomiłam sobie, że jesteśmy upośledzone jako kobiety, ponieważ nie ma toalet miejskich. Są dla mężczyzn, natomiast nie ma dla kobiet. No ja wdarłam się do jakiejś, do jakiejś półzamkniętej restauracji, gdzie ubłagałam kobietę, która wcale nie była z tego powodu zadowolona, żeby można tam było wejść. Innym miejscem na szczęście był Pałac Sprawiedliwości, gdzie jednak odbywały się cały czas sprawy sądowe i toalety musiały działać. Także zamaskowani ludzie też z nich korzystali, ale to też jakby wpłynęło na to, że oglądałam miasto trochę inaczej. Przy okazji, jak przyjechałam do Brukseli, to moje dzieci były małe, więc też byłam bardziej czuła na tą stronę mhm. matki, y, która ogląda to miasto. Akurat kiedy pisałam tą książkę, to chodziliśmy po, po mieście z moim synem, który robił fotografie, który już jest dorosły oczywiście i też inaczej oglądałam oczami młodego człowieka i, i swoimi. Także w tej książce postaci, które przytaczam, to są właśnie postaci w historii pominięte, czyli, czyli żony, Habsburżanki, Leopolda II jego córek, które były po prostu sprzedawane jak na targu rybnym, no, tylko one były do tych małżeństw, do tych domów, w których cierpiały przepotwornie. Wszystko z, z, ze względu na interesy dynastyczne. Ja... Lubi pisać w takiej formie empatycznej. Ta, ta książka tak mi się napisała, bo ponieważ ona jest cała ze zmysłów zbudowana, ten spacer, to flanerowanie tak zwane jest zmysłowe, to pomyślałam, że chcę też zobaczyć to oczami kobiet, oczami młodych ludzi, oczami zwierząt, czy wszystkimi zmysłami zwierząt. Pewnego psa, pomnika pewnego psa. Który, no robi to, co psy robią, o czym przed chwilą pani mówiła. No, psy nie mają kłopotu, nie muszą szukać toalet, chociaż w dzisiejszym świecie, no to już tak z tymi wędrówkami psów po miastach, no też są ograniczenia. No. Już nie są takie wolne, no. muszą sikać w określonych tak. miejscach, także już jest ograniczenie. Natomiast no, ta czynność, o której mówiłyśmy na początku, to jest właściwie symbol miasta, dlatego, że mamy um, słynny pomnik Manneken Pis, to jest chłopczyk sikający, mamy jenek Kepis, to jest dziewczynka sikająca i mamy Zine Kepis, czyli sikający kundel. Także tam pis jest wszędzie, w tym <grym> sensie niż <grym> u nas <grym> oczywiście. I jest w tym coś uwalniającego, bo, bo w tym mieście, które no, jednak jest klasowe nadal, co widać po dzielnicach, tam są dzielnice dużo lepsze i jakby klasy społeczne dużo bardziej uprzywilejowane niż inne, no to ta demokratyczna czynność jest wysunięta na, na symbol tego miasta. <grym> A proszę powiedzieć, czy pisanie też jest uwalniające? No, pisanie to jest cudowna wolność. Ja bym tego nie zamieniła na nic. Dlatego między innymi godzę się na fatalne warunki finansowe, na to, że jesteśmy fatalnie opłacani, zresztą jak większość artystów. Ale to jest niebywałe, że można mieć taką wolność tworzenia i wydaje mi się, że pisanie powieści, zwłaszcza powieści, które nie są podporządkowane ramom gatunku, to jest największa wolność. Prawdopodobnie poezja jeszcze ma taki obszar yy, wolności. Mnie w tym wszystko uwodzi ta ekspresja właśnie taka nieograniczona. Ogromnie się cieszę, że mam możliwość publikowania, <głos> bo pisanie do szuflady pewnie byłoby mniej satysfakcjonujące, ponieważ daje mi też radość odbiór, czyli te spotkania autorskie, na które jeżdżę, to jeżdżę nie tylko ze względów finansowych, żeby przetrwać, ale również po to, żeby porozmawiać z ludźmi. Pola na przykład uwalnia niesamowite opowieści. Mam wrażenie, że my wszyscy mamy w swoich rodzinach jakiegoś dżina, który siedzi w tej butelce i jeżeli trafi się na odpowiedni właśnie nastrój, to rozmowy o tej książce uwalniają. Usłyszałam bardzo dużo ciekawych historii. Polska jest takim specyficznym krajem, gdzie tych traum jest bardzo dużo. Właściwie każdy w swojej rodzinie niesie jakąś traumę. Może to być cisza, może to być opowieść, ale jest to coś, co nas jakoś determinuje przez, przez te wszystkie lata, przez te trzy, cztery generacje. Ja myślę sobie, że w dzisiejszym chaotycznym i tak szybko zmieniającym się świecie, gdy jesteśmy bombardowani milionem, Informacji każdego dnia. Każdy chce właściwie wiedzieć, skąd jest. Czy się jest, złożyło na tak. to, kim jest. Że to nie tylko teraźniejszość ważna, prawda, mąż, żona, dzieci, ale też co stoi za nami. I myślę, że to też jest kwestia naszej tożsamości europejskiej. My teraz jeszcze inaczej opowiadamy sobie historie rodzinne, niż one były opowiadane w czasach naszych rodziców czy dziadków. Wtedy było dużo bardziej narodowo. Konieczność była taka, żeby trzymać się narodu, tylko jakby w obrębie tych wartości znajdowano poczucie bezpieczeństwa. W tej chwili te powieści są dużo bardziej szerokie i właściwie w całej europejskiej literaturze w tej chwili dominuje trend doszukiwania się Korzeni właśnie ukrytych postaci, bo a to ciotka schizofreniczka, a to, a to kuzyn gej, a to ktoś, kto gdzieś wyjechał i, i nie wiadomo, co się z nim stało. Także to poszukiwanie jest w tej chwili absolutnie powszechne. Nagroda Gonkurtów z zeszłego roku to były właściwie cztery wystawione książki. To były takie książki o tym, o poszukiwaniach swojej tożsamości. Także myślę, że jesteśmy w trakcie bardzo ciekawego i niezwykle wartościowego procesu definiowania naszej europejskiej tożsamości. Ta audycja nosi tytuł Wierność i Przemiana, więc bardzo się cieszę, że pani mówi o tym, że właśnie to opowiadanie się zmienia, że właściwie opowieść jest taka dynamiczna, że nie właśnie są te inne kierunki, prawda, że dobrze jest właśnie, chociaż to dużo kosztuje, bo myślę, że ta książka panią, pani, rodzinę, też pani bliskich sporo kosztowało. Do, dotykanie właśnie tak dramatycznych historii, ale Warto w to wejść, prawda? Wejść. No i po to są twórcy, dlatego yy, uważam, że należy nas... Yy... Jakoś szanować, bo to my to robimy, to znaczy przepuszczamy przez siebie rozmaite historie i w takiej formie ta książka może być inspiracją dla kogoś, może być jakimś katalizatorem, coś co pozwoli dojść do własnej historii, coś co da na przykład inspirację czy odwagę, żeby zająć się tym. Jeśli chodzi o budowanie tożsamości, to jest bardzo ważne. Także twórcy naprawdę mają ogromną rolę i też w konstruowaniu tej europejskiej tożsamości. Jaką strzałkę z napisem inne kierunki teraz pani wybiera w swoim życiu? Co pani zobaczyła? Coś pani już właśnie w jakimś kierunku podąża pani jako pisarka, jako reporterka, jako autorka książek? Oczywiście, bo to jest tak, że y, nawet jeżeli zaplanowałam sobie, że trochę odpocznę po tym mierzeniu się z tą y, bardzo trudną historią, to oczywiście historia już mnie dopadła, kolejna i, i ta historia y, mam nadzieję będzie na wskroś współczesna. Dynamiczna i ostra, i będzie pokazywała, do jakich podłości jesteśmy zdolni. Jednocześnie. Oj, to nie lekką nie sobie lekko, pani przez. Ale może być, może, być, kierunek może być zabawnie, trudny. może być zabawnie, bo pisze mi się to jako absolutna satyra, której czuję, że czuwa nad tym Czechow. Także A, tak. wychodzi mi o, rzeczywiście bardzo czarny humor. A Warszawa jest, kojarzy się pani z jakimś zwierzęciem? Bo o to nie zapytałam. O dziwo kojarzy mi się z niedźwiedziem. I nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z jakimś dużym, pięknym <laughs> zwierzęciem, które co jakiś czas ryknie. Dziś w dwójce rozmawiałam z Grażyną Plebanek. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Zawsze proszę rozmówców o wybór jakiegoś utworu muzycznego dla państwa. Tak będzie i tym razem. Jestem wielbicielką rapu i y, z moim synem młodszym y, słuchamy sobie hip-hopu czasami. Y, jednym z naszych takich odkryć, jego właściwie, a, a ja to przechwyciłam, jest polski Twórca, to znaczy polskiego pochodzenia również, który we Francji jest niezwykle popularny w tej chwili i słusznie, nazywa się PLK. To PLK się wzięło stąd, że nazywano go Polakiem, czyli jak słowo Polak pozbawi się samogłosek, to wychodzi nam PLK i on ten fragment polskiej tożsamości trzyma w tym pseudonimie artystycznym i jego piosenki są znakomite, są poetyckie, są świetnie brzmiące muzycznie, ale również teksty są godne polecenia. Zresztą robi on tutaj różne współprace z, z polskimi raperami, także właściwie którąkolwiek byśmy nie wybrali, to jest świetna. Rap w dwójce to się rzadko zdarza, może prawie w ogóle, więc dziś będzie wyjątkowo na życzenie Grażyny Plebanek. Tak muzycznie kończymy to spotkanie z nią Dorota Gacek do usłyszenia. On sait nous deux, ça va jamais aller Remonte la pente, on fait que de pédaler On y croit sans y croire comme une plage de galet On n'est plus ensemble mais on n'est pas support Je replonge dans la salle, SMS, repense à son sourire, sa peau douce et ses fesses On fonce dans le mur, je mets ton cœur à la casse Mes bons réchauffe le lit fais-moi de la place Tu dors On se voit mais on sait qu'on ne pas Avec toi je suis même pas mon vrai moi On fume, on boit, à part ça on fait quoi Le septième ciel on a fait sous les toits encore toi